Sroka. Siedzi sroka na żerdzi i twierdzi, że cukier jest słony, że mrówka jest większa od wrony, że woda w morzu jest sucha, że wół jest lżejszy niż mucha, że mleko jest czerwone, że żmija gryzie ogonem. Że raki rosną na dębie Że kowal ogień ma w gębie Że najlepiej fruwają krowy Że najładniej śpiewają sowy Że bocian ma dziób zamiast głowy Że lód jest gorący Że ryby się pasą na łące Że trawa jest blaszana Że noc zaczyna się z rana Ale nikt tego wszystkiego nie słucha Bo wiadomo że sroka jest kłamczucha.